Rozdział 5. Część 3. Miejsca Rozważania na temat misyjnego życia synodalnego Kościoła, kluczowych relacji składowych, jak i również ścieżek umożliwiających jego rozwój nie powinny pomijać specyfiki i konkretności miejsca, czyli Kościoła umiejscowionego w danym kontekście i kulturze. Część 3 zachęca nas do wyjścia ponad statyczną wizję miejsc, która klasyfikuje je według kolejnych poziomów lub stopni, bazując na modelu piramidy, czyli parafia, dekanat, diecezja lub eparchia, prowincja kościelna, konferencja episkopatu lub wschodnia struktura hierarchiczna i kościół powszechny. Nasza wizja nigdy nie miała tego na celu. Układ powiązań i wymiana darów pomiędzy kościołami zawsze przeplatały się w ramach sieci relacji i nie były postrzegane w ściśle liniowej formie. Gromadzą się one w ramach więzi jedności, której wiecznym i wyraźnym fundamentem jest papież. W tym znaczeniu katolickość Kościoła nigdy nie była utożsamiana z abstrakcyjnym uniwersalizmem. Poza tym, w kontekście gwałtownie zmieniającej się koncepcji przestrzeni, zamykanie działalności Kościoła w czysto przestrzennych granicach uwięziłoby go w zgubnym bezruchu, a ponadto skutkowałoby niewykorzystaniem duszpasterskiego potencjału uniemożliwiając dotarcie do najbardziej dynamicznych części naszej populacji, czyli w szczególności do młodych. Dlatego też miejsca należy postrzegać z perspektywy wzajemnej współzależności, która konkretyzuje się w relacjach między kościołami i ich składowymi grupami obdarowanymi jednością znaczenia. W służbie jedności stanowiącej misję biskupa Rzymu oraz Kolegium Biskupów musimy uwzględniać powyższą perspektywę i opracować odpowiednie formy instytucjonalne, które są wymagane do jej realizacji. Obszary wspólnej podróży Do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie Poprzez głoszenie Ewangelii oraz pobudzanie wiary w sercach mężczyzn i kobiet, Kościół zostaje ustanowiony w danym miejscu. Kościoła nie można zrozumieć bez zakorzenienia go w określonym miejscu i kulturze, a także bez relacji ustanowionych między miejscami i kulturami. Podkreślanie istotności miejsca wcale nie oznacza, że ulegamy partykularyzmowi lub relatywizmowi, lecz wzmacniamy konkretność, w której... W zakresie przestrzeni i czasu kształtuje się wspólne doświadczenie wiary w manifestację Boga jedynego, który niesie nam zbawieniem. Wymiar miejsca zachowuje pluralność form powyższego doświadczenia, a także umożliwia zakorzenienie w określonych kontekstach historycznych i kulturowych. Już sama różnorodność tradycji liturgicznych, duchowych, teologicznych oraz dyscyplinarnych demonstruje nam, jak bardzo ta pluralność wzbogaca Kościół, czyniąc go pięknym. Wspólnota Kościołów, z których każdy charakteryzuje się swoją lokalną konkretnością, ukazuje wspólnotę wiernych w jednym i niepowtarzalnym Kościele, dzięki czemu unikamy rozmycia w abstrakcyjnym i homogenizującym uniwersalizmie. Pluralizm kultur, jak również korzyści płynące ze spotkania i dialogu między nimi, stanowią warunek życia Kościoła, a zatem są wyrazem, a nie zagrożeniem dla jego katolickości. Zbawienne przesłanie cały czas pozostaje takie samo. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Niniejsze przesłanie jest wielopostaciowe i wyrażane w zakresie różnorodnych narodów, kultur, tradycji i języków. Poważne podejście do powyższego pluralizmu form pozwala uniknąć hegemonicznych tendencji, a ponadto zredukować ryzyko sprowadzenia zbawiennego przesłania do monolitycznego rozumienia zarówno życia kościelnego, jak i jego liturgicznej, duszpasterskiej lub moralnej ekspresji. Sieć relacji wewnątrz kościoła synodalnego, wyraźnie widoczna w wymianie darów między kościołami oraz gwarantowana przez kolegium biskupów z biskupem Rzymu na czele, stanowi dynamiczne zabezpieczenie jedności, która nigdy nie powinna przekształcić się w formę monolityczną. Powyższa wizja kościoła zakorzenionego w określonych kontekstach współcześnie zderza się ze społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami obecnych czasów, które głęboko zmieniły nasze doświadczenie zakorzenienia w danym terytorium. Dlatego też miejsce nie może być dłużej postrzegane wyłącznie w kategoriach czysto geograficznych i przestrzennych, lecz jako wskazujące naszą przynależność do sieci relacji i kultury, która jest znacznie bardziej dynamiczna i ruchoma niż w przeszłości. W rezultacie taka rzeczywistość kwestionuje organizacyjne formy kościoła, które zostały ustrukturyzowane na podstawie innej koncepcji miejsca. Ponadto wymaga to również przyjęcia zróżnicowanych kryteriów, właściwych dla poszczególnych kontekstów, które nie będą ze sobą sprzeczne, aby możliwe było wkomponowanie jednej prawdy w życie ludzi. Urbanizacja stanowi jeden z czynników powyższej zmiany. W dzisiejszych czasach, po raz pierwszy w historii ludzkości, większość populacji żyje na obszarach miejskich, a nie wiejskich. W kontekście miejskim poczucie przynależności do miejsca przybiera inne formy, a granice tworzące strukturę lokalności kształtują się w inny sposób. W megamiastach wystarczy przejechać kilka przystanków metra, aby przekroczyć granice nie tylko parafii, lecz całej diecezji i jest to podróż, którą wiele osób odbywa kilka razy dziennie. Dla wielu osób to rutyna, że ich życie wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy różnymi społecznościami kościelnymi. Zwiększona mobilność ludzi w zglobalizowanym świecie stanowi drugi czynnik. Zarówno uchodźcy, jak i imigranci często tworzą tętniące życiem społeczności, które rozszerzają praktykowanie wiary, czyniąc miejsce, w którym się osiedlają, bardziej zróżnicowanym. Ponadto podtrzymują powiązania i relacje ze swoim krajem pochodzenia, co często jest możliwe dzięki mediom cyfrowym. W rezultacie doświadczają jednoczesnej przynależności do kilku grup lokalnych, kulturowych i językowych. Społeczności, z których pochodzą z jednej strony doświadczają redukcji w liczbie swoich członków, czasami aż do tego stopnia, że z trudem walczą o przetrwanie, lecz z drugiej strony ich relacyjne i kulturowe struktury rozszerzają się globalnie. Zgodnie ze spostrzeżeniami określonymi w pierwszej sesji Charakterystyczna pod tym względem jest sytuacja niektórych katolickich kościołów wschodnich. Bazując na obecnych wskaźnikach migracji, członkowie ich diaspory mogą stać się liczniejsi niż ci mieszkający na ich terytoriach kanonicznych. W wyniku powyższego definiowanie miejsca w czysto geograficznych kategoriach będzie stawało się coraz bardziej anachroniczne. Grupa badawcza nr 1 została stworzona w celu rozważenia wyzwań, jakie to stwarza dla relacji pomiędzy katolickimi kościołami wschodnimi a kościołem łacińskim. Dodatkowo nie można pominąć aspektu rozprzestrzeniania się kultury cyfrowej, szczególnie wśród ludzi młodych. Ma to istotny wpływ na doświadczanie oraz koncepcję przestrzeni i czasu, a ponadto całkowicie przekształca różne rodzaje ludzkiej aktywności – włączając komunikację, relacje oraz wiarę. Nieprzypadkowo stwierdzono w ramach pierwszej sesji, że kultura cyfrowa nie jest zatem odrębnym obszarem misji, lecz kluczowym wymiarem świadectwa Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Grupa badawcza nr 3 została stworzona w celu zbadania niniejszego wyzwania. Wyżej opisana dynamika społeczeństwa i kultury sprawia, że Kościół musi na nowo przemyśleć znaczenie własnego wymiaru lokalnego, aby zapewnić optymalną realizację swojej misji. Nie należy zapominać o tym, że życie zawsze toczy się w kontekstach fizycznych oraz konkretnych kulturach, ale konieczne jest odejście od interpretacji miejsca wyłącznie w czysto przestrzennych kategoriach. Wszystkie miejsca, zwłaszcza te powiązane z Kościołem, nie są już tylko przestrzeniami, lecz środowiskami i sieciami, w których mogą rozwijać się różnorodne relacje, oferując ludziom zakorzenienie oraz fundamenty misji, którą będą realizować wszędzie tam, gdzie toczy się ich życie. Synodalne nawrócenie umysłów i serc musi iść w parze z synodalną reformą realiów kościelnych, które powinny tworzyć drogę dla naszej wspólnej podróży. Nie oznacza to jednak, że należy obierać kierunki działalności duszpasterskiej na podstawie wybranych przynależności. Celem musi być spotkanie z każdym mężczyzną i kobietą. Niniejszą reformę należy wdrożyć na bazie rozumienia Kościoła jako świętego ludu bożego, co jest wyrażone we wspólnocie kościołów. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że rozpoczęcie procesu synodalnego w kościołach lokalnych nie zagraża jedności całego kościoła, lecz wyraża różnorodność oraz powszechność ludu bożego. Ponadto nie stanowi to również zagrożenia dla posługi jedności biskupa Rzymu, lecz wzmacnia ją. Zazwyczaj nie zaczynamy myśleć o kościele od jego instytucji, a jednak konieczne jest przemyślenie ich na nowo w aspekcie logiki posługi misyjnej, włączając te na najwyższym szczeblu. Zważywszy na posługę biskupa Rzymu jako widzialnego fundamentu jedności całego kościoła, jak i również każdego biskupa jako widzialnego fundamentu jedności w jego kościele lokalnym, sobór był w stanie stwierdzić, że kościół, mistyczne ciało Chrystusa, stanowi również ciało kościołów, w którym i z którego wywodzi się jeden, jedyny kościół katolicki. Niniejsze ciało obejmuje poszczególne kościoły jako części ludu bożego a każdy z nich jest powierzony biskupowi. Grupy kościołów, w których instancje wspólnoty są przede wszystkim reprezentowane przez ciała hierarchiczne oraz cały kościół, w zakresie którego kościół jako wspólnota kościołów jest wyrażany przez kolegium biskupów skupionych wokół biskupa Rzymu w więzi wspólnoty biskupiej oraz hierarchicznej. Dlatego też reforma instytucji kościelnych musi być realizowana w zgodzie z tą uporządkowaną artykulacją kościoła. Kościoły lokalne w jednym-jedynym kościele katolickim. Jak sama nazwa wskazuje, kościół lokalny jest miejscem, w którym w bezpośredni sposób doświadczamy synodalnego życia misyjnego całego kościoła. Rozważania wypracowane na konferencjach episkopatów postrzegają parafie, czyli bazowe i niewielkie społeczności chrześcijańskie, jako bardzo istotne konteksty dla wspólnoty oraz uczestnictwa w misji. Proboszczowie zgromadzeni w Sakrofano stwierdzili, członkowie parafii są oraz stają się misyjnymi uczniami Jezusa, którzy gromadzą się w Jego imieniu w celu modlitwy, wyznania wiary, posługi oraz świadectwa w czasach radości, smutku, nadziei oraz zmagań. Te kościelne realia stanowią miejsce boskich działań. Niemniej jednak jesteśmy świadomi, że musimy zrobić znacznie więcej, aby w pełni wykorzystać potencjał parafii, która jest rozumiana jako wspólnota działająca w służbie misyjnej kreatywności. W dzisiejszych czasach kościoły lokalne składają się ze stowarzyszeń oraz wspólnot, które są zarówno starymi, jak i nowymi wyrazami życia chrześcijańskiego. Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego mają duży wkład w życie kościołów lokalnych oraz żywotność działań misyjnych. To samo ma zastosowanie do stowarzyszeń świeckich, ruchów kościelnych oraz nowych społeczności. Przynależność do kościoła jest w dzisiejszych czasach wyrażana poprzez rosnącą liczbę różnorodnych form, które nie są formalnie przypisane do geograficznie określonej bazy, ale w inny sposób powiązane z danym stowarzyszeniem. Powyższą różnorodność form należy promować z uwzględnieniem ukierunkowania misyjnego oraz kościelnego rozeznania, czego Bóg od nas oczekuje w danym kontekście. Pielęgnowanie tej różnorodności oraz dbanie o więzy jedności należy do kompetencji biskupa diecezjalnego lub eparchialnego. Grupa badawcza nr 6 została utworzona w celu rozważenia powyższych aspektów. Tak samo jak w poprzednich fazach procesu synodalnego, w konsultacjach poprzedzających opracowanie niniejszego instrumentum laboris otrzymano wiele spostrzeżeń, że różne typy rad parafialnych, dekanalnych, diecezjalnych lub eparchialnych stanowią niezbędne instrumenty dla planowania, organizacji, realizacji oraz oceny działań duszpasterskich. A ponadto, że występuje potrzeba ich wzmocnienia. Niniejsze struktury są już przewidziane w obecnie obowiązującym prawie kanonicznym, zatem po odpowiednim dostosowaniu mogą okazać się jeszcze bardziej przydatne w zakresie zapewnienia podejściu synodalnemu konkretnej formy. Powyższe rady mogą stać się istotnymi elementami kościelnego rozeznania i synodalnego podejmowania decyzji, a ponadto miejscami praktykowania odpowiedzialności oraz oceny osób sprawujących władzę, lecz nie należy zapominać, że one też będą musiały zaakceptować odpowiedzialność za sposób wykonywania swoich obowiązków. W rezultacie jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów, w którym można działać na rzecz szybkiej realizacji synodalnych propozycji oraz celów, prowadząc do sprawnie wdrożonych i skutecznych zmian. Wiele sugestii wskazuje na potrzebę przekształcenia profilu powyższych organów, jak i również sposobu ich działania, aby możliwe było efektywne podążanie w tym kierunku. Co istotne, konieczne będzie skupienie się na metodach wybierania członków niniejszych organów w celu zapewnienia, że ich skład ma odzwierciedlenie w społeczności, której służą, aby możliwe było wiarygodne promowanie kultury przejrzystości i odpowiedzialności. Dlatego też niezbędne jest, aby większość członków nie była wybierana przez organ władzy, proboszcza parafii lub biskupa, lecz wyznaczana w inny sposób, co pozwoli na skuteczne wyrażenie realiów danej społeczności lub kościoła lokalnego. W podobny sposób konieczne jest przywiązywanie większej uwagi do składu tych organów, aby zachęcić kobiety, młodsze pokolenia, ludzi zmarginalizowanych oraz osoby żyjące w ubóstwie do większego zaangażowania się poprzez działanie w składzie powyższych organów. Ponadto, zgodnie z tym, co podkreśliła pierwsza sesja, kluczowe jest, aby członkami niniejszych organów były kobiety oraz mężczyźni zaangażowani w dawanie świadectwa w zakresie wiary w zwykłych realiach życia oraz kontekstach społecznych z uwzględnieniem uznanego usposobienia apostolskiego i misyjnego, a nie tylko osoby wcześniej zaangażowane w organizowanie życia i posługi wspólnoty. Dzięki temu rozeznanie kościelne realizowane przez powyższe organy będzie w stanie czerpać korzyści z większej otwartości oraz zdolności do analizowania różnorodnych perspektyw i realiów. Ponadto wiele sugestii wskazuje na chęć ustanowienia obowiązkowymi tych rad, których ustanowienie jest obecnie uznaniowe na mocy obowiązującego prawa. Niektóre konferencje episkopatów podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie reform i zidentyfikowały dobre praktyki, które zostały już wdrożone. Obejmuje to utworzenie sieci rad duszpasterskich na poziomie małych, podstawowych wspólnot chrześcijańskich, parafii oraz dekanatów, aż pod diecezjalne rady duszpasterskie. W ramach modelu konsultacji i słuchania propozycji społeczności proponuje się wdrożenie zgromadzeń kościelnych na każdym szczeblu, co ma na celu rozszerzenie konsultacji, aby uwzględnić wkład innych kościołów oraz wspólnot kościelnych działających w lokalnym kontekście, a także społeczeństwa, z którym wspólnota chrześcijańska odbywa swoją podróż. Więzi kształtujące jedność kościoła Wspólny horyzont wymiany darów, który został zarysowany w części pierwszej, stanowi inspirację dla relacji między kościołami. Łączy w sobie nacisk na więzi kształtujące jedność kościoła wraz z uwzględnieniem specyfiki powiązanej z kontekstem, w którym funkcjonuje każdy kościół lokalny, a także z jego historią i tradycją. Przyjęcie stylu synodalnego umożliwia przezwyciężenie idei, że wszystkie kościoły muszą koniecznie w tym samym tempie działać w każdej kwestii. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, ponieważ różnice w wyżej określonym tempie mogą być cenione jako wyraz uzasadnionej różnorodności, a także okazja do wymiany darów oraz wzajemnego wzbogacenia. Aby możliwa była realizacja tego horyzontu, musi on zostać ucieleśniony zarówno w konkretnych strukturach, jak i praktykach. Dlatego też, aby odpowiedzieć na pytanie, jak stać się kościołem synodalnym w swojej misji, konieczne jest zidentyfikowanie oraz promowanie takich struktur i praktyk. Wschodnie struktury hierarchiczne i konferencje episkopatów stanowią podstawowe instrumenty tworzenia powiązań oraz dzielenia się doświadczeniami pomiędzy kościołami, jak i również decentralizacji zarządzania i planowania duszpasterskiego. Sobór Watykański II Stwierdził, iż podobnie jak starożytne kościoły patriarchalne, konferencje episkopatów są w stanie przyczynić się do konkretnej realizacji ducha kolegialnego na wiele skutecznych sposobów. Niemniej jednak niniejsze założenie nie zostało w pełni zrealizowane ponieważ status prawny konferencji episkopatów, który postrzegałby je jako podmioty o określonych kompetencjach, włączając organ o faktycznej władzy doktrynalnej, nie został jeszcze wystarczająco wdrożony. Dlatego też odnalezienie sposobu na stanie się kościołem synodalnym realizującym swoją misję wymaga zajęcia się niniejszą kwestią. Dotychczasowe wnioski wyciągnięte z sugestii zebranych w trakcie niniejszego procesu synodalnego pozwalają na określenie następujących propozycji. Uznanie konferencji episkopatów za podmioty kościelne z przyznanym autorytetem doktrynalnym wraz z założeniem różnorodności społeczno-kulturowej w ramach wielopłaszczyznowego kościoła oraz promowaniem ekspresji liturgicznych, dyscyplinarnych, teologicznych i duchowych właściwych dla różnych kontekstów społeczno-kulturowych. Dokonanie oceny faktycznego doświadczenia funkcjonowania konferencji episkopatów oraz wschodnich struktur hierarchicznych, a także relacji pomiędzy episkopatami a stolicą apostolską w celu zidentyfikowania konkretnych reform, które należy wdrożyć. Wizyty Ad Limina, podlegające grupie badawczej nr 7, mogłyby stanowić właściwy kontekst dla takiej oceny oraz zapewnienie, że wszystkie diecezje lub eparchie są przypisane do prowincji kościelnej oraz konferencji episkopatu lub wschodniej struktury hierarchicznej. Zwołanie zgromadzeń kontynentalnych we wszystkich regionach to innowacja obecnego procesu synodalnego – która pozwala na bardziej spójne wdrożenie soborowej instrukcji głoszącej, że należy uszanować specyfikę każdego dużego obszaru społeczno-kulturowego w poszukiwaniu głębszej adaptacji w zakresie całego obszaru życia chrześcijańskiego. Niniejsze doświadczenie, jak i również droga kościołów w niektórych regionach Podnoszą kwestię sposobu, w jaki moglibyśmy nadać synodalnemu i kolegialnemu dynamizmowi bardziej odpowiedni wyraz instytucjonalny na przykład poprzez zgromadzenia kościelne oraz konferencje episkopatów. Niniejszym organom można powierzyć skoordynowane zadania konsultacji regionalnych lub kontynentalnych, jak i również proces podejmowania decyzji. Metody rozeznawania można także szerzej rozwinąć w celu włączenia różnych przedstawicieli kościelnych w opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów decyzyjnych oraz samopodejmowanie decyzji. Dodatkowo proponuje się, aby proces rozeznawania obejmował również przestrzeń w zakresie wysłuchiwania oraz dialogu prowadzonego z instytucjami cywilnymi, przedstawicielami innych religii, organizacjami niekatolickimi oraz całością społeczeństwa, w formach przystosowanych do różnorodności kontekstów. Aspiracje kontynuowania dialogu synodalnego oraz potrzeba efektywnej inkulturacji wiary w określonych regionach sprawiają, że na nowo doceniamy instytucje poszczególnych rad, czy to prowincjonalnych, czy też plenarnych, których okresowe obchody były obowiązkiem przez większą część historii Kościoła. Bazując na doświadczeniach kroczenia drogą synodalną, można pomyśleć o formach łączących zgromadzenie biskupów i zgromadzenie kościelne, złożone z wiernych, którzy są delegowani przez rady duszpasterskie zaangażowanych w diecezji lub eparchii lub wyznaczeni w inny sposób odzwierciedlający różnorodność kościoła w danym regionie. W celu ułatwienia powyższego konieczne jest zreformowanie procedury recognitio w zakresie wniosków poszczególnych rad, w taki sposób, aby sprzyjała ich terminowej publikacji. Posługa jedności biskupa Rzymu Aby odpowiedzieć na pytanie, jak stać się kościołem synodalnym w swojej misji, konieczne jest również ponowne rozważenie dynamiki, która łączy synodalność, kolegialność oraz prymat w taki sposób, aby możliwe było ożywienie relacji między instytucjami, poprzez które znajduje ona konkretną ekspresję. Obecny proces synodalny potwierdził prawdę soborowego stwierdzenia, iż we wspólnocie kościelnej istnieją zgodnie z prawem kościoły partykularne, które cieszą się własnymi tradycjami, a prymat stolicy Piotrowej pozostaje nienaruszony i przewodniczy ona powszechnej wspólnocie miłości oraz chroni uzasadnione różnice, jednocześnie dbając o to, aby wszystko to, co partykularne, nie tylko nie szkodziło jedności, lecz jej sprzyjało. Na mocy niniejszej funkcji biskup Rzymu, jako widzialny fundament jedności całego Kościoła, stanowi gwarant synodalności. Wzywa cały Kościół do działalności synodalnej zwołując, przewodnicząc oraz potwierdzając wyniki synodów biskupów. Pod jego opieką spoczywa zapewnienie o rozwoju Kościoła w synodalnym stylu i formie. Refleksje nad formami sprawowania posługi Piotrowej również powinny zostać zrealizowane z perspektywy konstruktywnej decentralizacji, na co nalegał papież Franciszek oraz liczne konferencje episkopatów. Zgodnie ze sformułowaniem określonym w Konstytucji Apostolskiej Praedica Te Evangelium wiąże się to z pozostawieniem biskupom władzy rozstrzygania w ramach realizacji właściwego im zadania jako nauczycieli i pasterzy tych kwestii, z którymi są dobrze zaznajomieni i które nie naruszają jedności doktryny, dyscypliny i wspólnoty Kościoła, zawsze działając w duchu współodpowiedzialności, będącym owocem oraz ekspresją specyficznego mysterium communionis, jakim jest Kościół. W celu realizacji powyższego, moglibyśmy postępować zgodnie z niedawno opublikowanym listem papieskim motu proprio Competentias quaesdam decernere który przypisuje określone obszary kompetencji w odniesieniu do postanowień kodeksów mających na celu ochronę jedności dyscypliny w kościele powszechnym, jak i również władzy wykonawczej w kościołach lokalnych oraz instytucjach kościelnych na bazie kościelnej dynamiki wspólnoty. Ponadto opracowywanie norm kanonicznych również może stanowić obszar wdrażania stylu synodalnego. Tworzenie reguł nie oznacza wyłącznie sprawowania władzy nadanej przez określony organ, lecz powinno być postrzegane w ramach prawdziwego rozeznania kościelnego. Nawet jeśli tylko dany organ charakteryzuje się wszystkimi prerogatywami dostanowienia prawa w ramach realizacji swoich uprawnień, taki organ mógłby i powinien działać metodą synodalną, aby dokonać promulgacji normy będącej owocem wsłuchania się w Ducha Świętego w zakresie potrzeby sprawiedliwości. Wyżej wspomniana konstytucja apostolska Praedika Te Evangelium ukształtowała posługę kurii rzymskiej względem biskupa Rzymu i kolegium biskupów w sposób synodalny oraz misyjny. W celu promowania przejrzystości i odpowiedzialności należałoby przeprowadzać okresową ocenę jej pracy, która powinna być realizowana przez niezależny organ. Celem grupy badawczej nr 8 jest zbadanie roli przedstawicieli papieskich z synodalnej perspektywy misyjnej, jak i również przeanalizowanie potencjalnych metod oceny ich pracy. Zgromadzenie synodalne, które odbyło się w październiku 2023 roku wskazało na potrzebę wykonania oceny wyników pierwszej sesji. Niniejsza ocena nie może pomijać zmian ustanowionych przez konstytucję apostolską episkopali z Komunią która przekształca synod z okazjonalnego zdarzenia w proces kościelny, który ma charakter ciągły w czasie i przestrzeni. Spośród obszarów praktykowania synodalności i kolegialności na szczeblu całego kościoła, synod biskupów z pewnością się wyróżnia. Ustanowiony przez Pawła VI w formie zgromadzenia biskupów zwołanych do uczestnictwa w sposób soborowy, pod opieką papieża rzymskiego i dla całego kościoła, Obecnie stanowi sferę, w której dynamiczna relacja między synodalnością, kolegialnością oraz prymatem jest realizowana i może być odpowiednio pielęgnowana. Zarówno cały święty lud Boży, jak i biskupi, którym powierzono jego poszczególne części, oraz biskup Rzymu, będący fundamentem jedności Kościoła, w pełni uczestniczą w procesie synodalnym, każdy zgodnie z właściwą sobie funkcją. Niniejsze uczestnictwo jest wyraźnie widoczne w postaci zgromadzenia synodalnego, skupionego wokół biskupa Rzymu, które poprzez swój skład demonstruje różnorodność oraz powszechność Kościoła jako sakrament jedności, lud święty powołany do stworzenia uporządkowanej całości pod opieką biskupów. Jednym z najważniejszych rezultatów synodu 2021-2024 jest intensywny bodziec ekumeniczny oraz obietnica, która go charakteryzuje. Z tej perspektywy przydatne może być również podjęcie kwestii wykonywania posługi Piotrowej, otwierając ją na nową sytuację. Niedawno opublikowany dokument pod tytułem Biskup Rzymu – Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i odpowiedziach na encyklikę Ut Unum Sint który został wydany przez dykasterię do spraw popierania jedności chrześcijan, prezentuje spostrzeżenia przydatne do dalszych badań. Niniejszy temat stanowi część pracy grupy badawczej nr 10, która została stworzona w celu właściwego odbioru owoców podróży ekumenicznej w praktykach kościelnych. Bogaty wkład wynikający z uczestnictwa bratnich delegatów z innych kościołów oraz wspólnot kościelnych w pierwszej sesji Zachęca nas do pogłębienia naszego zrozumienia, a także docenienia tego, jak synodalność jest praktykowana przez naszych ekumenicznych partnerów, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie. Dialog ekumeniczny jest kluczowy dla zapewnienia wsparcia w zakresie zrozumienia synodalności oraz jedności Kościoła. Co najważniejsze, skłania nas do wyobrażenia sobie prawdziwie ekumenicznych praktyk synodalnych włączając formy konsultacji oraz rozeznawania w odniesieniu do wspólnych i pilnych kwestii. U podstaw niniejszych możliwości leży fakt, że jesteśmy zjednoczeni w postaci takiego samego chrztu, który jest źródłem tożsamości ludu Bożego oraz dynamiki wspólnoty, uczestnictwa oraz misji.